Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Wita Was dealer Marek. Oraz dealer Irek. No i dzisiaj sobie pogadamy, słuchajcie, o prestiżu. Okayo. Ale prestiż to jest, to może być na przykład duży brzuch u na przykład bardzo <laughs> poważnego menadżera, który pracuje w bardzo poważnej korporacji i jak się rozbierze na przykład na zimowni albo albo na przykład na basenie, no to wszyscy po prostu konają... Wiedzą, że to prezes. Wiedzą, że to prezes, albo szacowny menadżer. Czyli przykład. można powiedzieć, że zajmuje kilka stanowisk. No, no Jednocześnie. kilka, kilka stołków <laughs> Tak bardzo, się zdanie. Ale ktoś powiedział kiedyś tak, że no, w zdrowym ciele zdrowy duch. Więc może właśnie dlatego, że oni tak są mało wy wyćwiczeni, do tego ducha w nich tak jest mało i oni tam tych biednych swoich handlowców katują, yy, wynik na koniec dnia musi być, no, no. bo jak nie to brzuchem im przyłożą na, na przykład. <laughs> Co ty, no, słuchaj, no, ty działasz w tym obszarze takim sportowym. Powiedz mi, co ty w ogóle sądzisz o tym, bo tak, nie dość, że jesteś psychologiem, ty jesteś, jesteś sportowcem, mało sypiasz, biegasz, w ogóle jesteś jak cyborg kompletnie, Marek. I hmm. tak się zastanawiam, hmm. czy na przykład ci menedżerowie, jakby wzięli z ciebie jakiś przykład, hmm. no to czy oni by mieli lepiej w życiu, czy gorzej, jak ty myślisz? No bo tak wiesz, biegać z takim brzuchem, no to no. może być ciężko, prawda? No, może... Dosłownie nawet. No nawet właśnie. dosłownie no może być właśnie. ciężko. I co ty sądzisz? Czy jeżeli oni by się, nie wiem, zabrali za siebie, to oni by mieli, nie wiem, lepsze wyniki może w życiu, im by się lepiej wiodło? No tak, dokładnie. Żony byłyby bardziej zadowolone. No, <laughs> nie pociągnę dalej tego tematu. Nie, nie, nie. To żony no. powinny ciągnąć ten temat, a nie... A nie Te. to, ty masz ty masz, masz to powiedzieć o tym, jak to by było, gdyby na przykład stracili brzuch. Czy straciliby prestiż? U żony? No nie, no nie. W pracy. Nie, w pracy, tak? Teraz no. mówimy już o pracy. Okej. Okay. No, moja opinia jest taka, że faktycznie to, jak traktujesz siebie i traktujesz swoją codzienność, przekłada się oczywiście na to, jak też w życiu biznesowym działasz. To wprowadza dyscyplinę również do biznesu. Jeżeli potrafisz prowadzić coś, czego nie musisz w życiu, a no narzucanie sobie czy diety, czy jakiejś aktywności fizycznej. Ja też tego nie robię dlatego, że y, siedzę w domu i mi się nudzi i mówię, pójdę sobie pobiegać, tylko robię to dlatego właśnie, żeby zadbać o swoje ciało, żeby lepiej się czuć, bo ja wiem, że jak wrócę, to będę się lepiej czuł, bo mi się też nie chce wychodzić. Jak jest na przykład zimno, y, czasami już jestem zmęczony mówię, nie, nie idę, nie chce mi się ale wstaję po prostu i wychodzę, bo wiem, że to mhm. i tak się przełoży na, na pozytywne rezultaty dla mojego ciała i dla mojego samopoczucia. Później już jak mhm. wrócę, więc jeżeli ja potrafię wprowadzić taką dyscyplinę do swojego życia, gdzie właśnie nie muszę, no to tym bardziej w biznesie jest mi dużo łatwiej, bo są zadania, które nie sprawiają mi żadnej przyjemności. Mhm. Gdzieś gdzie siedzę w tabelkach, siedzę w Excelu, czy w jakiejś pracy odtwórczej, ale wiem, że ją muszę zrobić, po prostu ją robię, tak? A to co ja obserwuję, chociażby tych brzucha tych menadżerów czy, czy innych osób, z którymi rozmawiam, no to im się nie chce, oni nie robią. ale to, ale to ja wiem, ja wiem już chyba o co tutaj chodzi, bo no. ty robisz wszystko, no, no nie wiem, czy wszystko sam, a oni delegują. No bo w sumie wiesz, no biznes polega na delegowaniu. No to może jeżeli jedzenie, oni wszystko, ale To jedzenie oni... zdelegują też innym <coughs> osobom. A nie, nie, nie, no nie, no no nie? nie? To, bo jeżeli oni zdelegują wszystkie obowiązki na innych, na swoich tam pod, podwładnych pracowników, menadżerów. No co mają robić? No to co mają robić? No to oni tam no, wtedy co robią, to może idą na przykład na dobry lunch i tam robią te biznesy i stąd właśnie to może a tutaj może, trzeba zadbać o, o A może inaczej jeszcze, może dobry menedżer to jest osoba, która przygotowuje się na kryzys, czyli robi zapasy. A no właśnie, no właśnie. Na On się przygotowuje zapasy. na chude lata. No więc właśnie. On musi mieć z czego zrzucać. No właśnie, bo po siedmiu chudych latach jest kolejne siedem chudych lat. No tak jakoś w Polsce ostatnio chyba jest, nie? No nie? tak po tej klasie menadżerskiej powiem Ci, że nie wiem. No nie może, wiem czy może wszędzie. Może właśnie, ale nie, bo ja słyszałem, że, że właśnie otyłość między innymi jest wynikiem lęku. I może oni się boją po prostu i dlatego gromadzą. I oni o tym nie wiedzą w ogóle, a mimo wszystko gromadzą. No i dlatego tak fatalnie wyglądają. Bardzo często. A może to my powinniśmy właśnie tym bardziej na przykład tyć, bo wiem, Irku, że Ty też dbasz o swoje, o swoje zdrowie i ćwiczysz też regularnie no to, i jesteś na diecie, tak, więc po co to, to powiedz, dobrze, po co to robisz? To powiedz, po co to robisz. Jest to po to, bo już jestem no, w takim odpowiednim wieku, po to, że... Do ja czego? Teraz nie Do diety? No do diety oczywiście, do, do diety. Znaczy ja jestem też członkiem Pomorskiego Klubu Biznesu i zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że jak tam żeśmy zaczęli na nakłaniać tych naszych członków, menadżerów do tego, żeby się zabrali wreszcie za swoją kondycję fizyczną Aha. i oni to zaczęli robić, Aha. no to okazuje się, że więcej uśmiechu się pojawiło na ich twarzach, oni zaczęli się robić bardziej relacyjni, Aha. wchodzić w jakieś takie interakcje pomiędzy sobą i spotykać się na przykład po siłowniach gdzieś tam chodzić, na saunę. Zaczęli o siebie dbać, no to relacje zupełnie inaczej wyglądają. Ale tak, czy to... może jest to związane, poczekaj, z samoakceptacją. No bo jeżeli facet wiesz, staje przed lustrem rano no i nie ma sobie nic ciekawego do powiedzenia. Ani pokazania. To, ani pokazania <grym> tym bardziej, <grym> tak? To potem jak się zaczyna zmieniać, no to jego życie jednocześnie się zmienia, inne obszary też się zmieniają. Co ty o tym, tym sądzisz, jako człowiek, który tam był wykładowcą na WF-ie kiedyś? Ohoho. No? Yy, myślę, że to jest ciekawa koncepcja, jak najbardziej wpływa to no, zdecydowanie na samoakceptację i lepsze samopoczucie. Yy, zdecydowanie. No ale to jest znowu wchodzi ta dyscyplina i też yy, nawet nie chodzi o to, czy to ciało się zaczyna momentalnie zmieniać, ale My, idąc, nawet pierwszy raz pobiegać, wracając do domu, już się czujemy lepsi. Już się czujemy fajniejsi. Ale wyobraź sobie takiego pana prezesa, który idzie biegać z tym brzuchem, no to ono może sobie krzywdzie zrobić. I myślę, że to jest też duże zagrożenie, że właśnie jest taki społeczny ostracyzm przed tym, że jeżeli taki brzuchaty pan pójdzie biegać, to ludzie będą go palcami wytykać. No. Tak? I dzieci powiedzą, dobra, już nieważne, co powiedzą takie dzieci. No więc właśnie, no więc właśnie. I tak sobie pomyślałem, że nie wiem co o tym sądzisz, że taką ogromną barierą do tego, żeby ludzie w ogóle zaczęli ćwiczyć jest właśnie osąd innych ludzi. Tak no jest. Ja pamiętam, jak ja za, zacząłem chodzić na siłownię, znaczy ja zawsze coś robiłem, ale jak zacząłem, bo ja kiedyś ważyłem prawie 110 kg, no wyglądałem koszmarnie po prostu, no i jak miałem pójść na siłownię, no to wynajmowałem sobie różne wymówki, żeby tylko tam nie pójść, ponieważ mm. dla mnie ogromnym lękiem było to, że jak ja tam pójdę, to mi się wydawało, wszyscy będą na mnie patrzeć, będą mnie oceniać, ja nie będę wiedział, co tam zrobić mam, a jak na przykład nikt się mną nie zaopiekuje, no bo czasami no, na różnych siłowniach bywam, tak bo jeżdżę po całej Polsce szkolić ludzi, to bywam na różnych siłowniach, to rzadko się zdarza taka sytuacja, że atmosfera na siłowni jest na tyle fajna, że podchodzi na przykład trener i mówi dzień dobry, fajnie, że Pan przyszedł, może mógłbym tutaj Panu coś pokazać. No, oni, oni generalnie mają to gdzieś. No i ja się wcale nie dziwię, że człowiek, który pójdzie na siłownię najpierw musi pokonać tę tą, tą barierę, jak ktoś to ładnie nazwał, ostracyzmu. Tak? I wszyscy patrzą, po, co ci, on ten tutaj robi w ogóle. Tak, Powiem Ci tutaj ciekawą rzecz, no nawet jak ja działam, bo wydawało mi się też, że, że nie mam problemu z tym, żeby pójść na przykład na siłownię, ale też miałem w głowie, bo też miałem taki czas, gdzie się zapuściłem, tak to sobie mhm. nazwę, może 110 kg nie ważyłem, ale w przynajmniej w moim mniemaniu nie wyglądałem atrakcyjnie i nie czułem się też z tym dobrze, to gdy stwierdziłem, że zacznę ćwiczyć na siłowni, to doszedłem do wniosku, że pierwszym etapem, pierw muszę... Zrzucić kilogramy, zrobić sobie dobrą sylwetkę, dopiero później mogę pójść na siłownię. A, no to ciekawe. To, wy, to wyobrażasz sobie? No to rzeczywiście, ale gdzie, gdzie chciałeś zrobić to? Gdzie się chciałeś zrobiłem zrobić? To. to. To nie jest to, że ja chciałem, ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem po prostu w domu. A, a to jest bardzo ciekawa koncepcja. I Oni... wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, bo ja się trochę śmieję z siebie, że tak w głowie mi się poukładało, ale myślę, że to nie tylko moja głowa w ten no, sposób słuchaj, ułożyła wiesz? ten schemat. Aha. I to jest fajna rzecz do tego, żeby. Zacząć w domu ćwiczyć, po to, żeby to samopoczucie już sobie podnieść, yy, samoakceptację i dopiero wtedy ruszyć Bardzo fajna na, na, na siłownię. Tylko ja mam pewne wątpliwości, yy, ponieważ trzeba wiedzieć jeszcze, co robić w domu i jak robić w domu, jest. Yy, yy... Jak czasami wpadam na różne siłownie i tak patrzę jak ludzie ćwiczą, no to no, mogą sobie zrobić krzywdę. Kompletnie nie wiedzą jak ćwiczyć, nie wiedzą co robić, no ale no, niektórzy mówią, że, że lepiej robić coś niż, niż nic, no, też myślę, tak? ale gdzie na przykład tacy ludzie, którzy mają taki problem mogliby się dowiedzieć? Co oni takiego mają robić w domu, żeby polepszyć tą swoją samoocenę, żeby potem z otwartą przy pójść na przykład na siłownię, czy gdziekolwiek i tam uzyskać jeszcze lepsze efekty. Wiesz co, myślę, że kwestią, która bardzo rzadko jest poruszana, jest ten etap właśnie cały czas, nawet my do tego, od tego wyszliśmy, że jeżeli ktoś chce poprawić swoją sylwetkę, to idzie na siłownię. Aha. Dla mnie to jest już etap wtórny. Zresztą literatura też o tym mówią specjaliści, Aha. że w pierwszej kolejności zaczyna się od diety, bo same ćwiczenia też Ci nic nie dadzą. One, one Ci podniosą samo, yy, samoocenę, bo będziesz się czuł, że ćwiczysz, czujesz bóle mięśniowe, więc Aha. czujesz się lepszy, ale tak naprawdę sylwetka Ci się nie zacznie poprawiać. Od samego, tylko, tylko i wyłącznie ćwiczenia. Dieta, dieta jest, no, jest, diet jest, jest jest mnóstwo, tak. są różne diety i teraz hmm. wiesz, którą wybrać. No, ale zanim, zanim jeszcze powiemy o diecie, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na drugą skrajność. Bo wiesz, bo są ludzie grubi, tak? są no. ludzie otłuszczeni, którzy nie są zadowoleni ze swojej sylwetki, Ale też to idzie w drugą stronę, bo też są ludzie na przykład bardzo szczupli którzy powiedzmy no, z tą szczupłością mają tutaj problem. Tak? No. I ja też widzę, e, widzę mało takich szczupłych ludzi, którzy się boją po prostu przyjść na siłę, nie? żeby no, nie być ocenianym przez tych, którzy tam już chodzą. Nie być pośmiewiskiem po, po nie prostu. Nie być pośmiewiskiem właśnie. Fajnie, żeś to nazwał. No bo, Nazywajmy rzeczy po imieniu. No więc właśnie. I też tak sobie wyobrażam, że jeżeli na przykład ten ktoś weźmie jakiś mniejszy hantel albo, albo sam gry od tego i zacznie ćwiczyć, no to może się z tym naprawdę źle czuć. No i, i, tu, i tutaj dieta powinna chyba w drugą stronę pójść, tak? Żeby on nabrał najpierw, a dopiero potem. No i to jest kolejne znowu mylne przekonanie, że dieta polega na tym, że się chudnie. Mhm. Dieta nie polega na tym, że się chudnie. Dietę dopasowuje się do tego celu, który się ma. Albo może polegać na tym, że się przytyje, w sensie tkanki mięśniowej, Aha. albo może polegać na tym, że się zrzuci te kilogramy, albo może Aha. polegać na tym, że się poprawi samopoczucie, albo nawet zdrowotna może być dieta. Dieta stosuje się do konkretnego celu, a nie no tylko. Rozumiem. ale tak jest ogólne postrzeganie, że jak do kogoś się, się mówi, słuchaj, jestem na diecie, tak. to mówię, a z czego ty chcesz zrzucać? No właśnie. A ty już ja tyję, to, to po to... co jesteś na diecie? No właśnie, nie? no to taki no, schemat no no no dość... Tak, tak, no tak się przyjął, bo tak się zaczęło, podejrzewam, że Aha. tak weszło, że na początku, jak dieta weszła nie wiem, do Polski czy tam na świecie, nie wiem, Aha. to wszyscy tylko chudli. A w tej Aha. chwili diety są tak dopasowane. Jezu, to że... co mieli zrobić ci, co już byli chudzi. To oni w ogóle nie mogli żadnej diety sobie dopasować, bo nie? To, to było no to właśnie... jak to moja mama mówi, dwa razy musieli przejść, żeby rzucić cień. <laughs> Dokładnie. Ale wiesz co, może, może powiedzmy wróćmy tutaj jeszcze do tego obszaru biznesowego, tak? No jak najbardziej. Tworzenia biznesu, realizacji swojej kariery zawodowej. Co takiego nasi słuchacze powinni zrobić, żeby, żeby poczuć pewność siebie w tym obszarze i czy to pomaga, tak? No bo dla mnie jest to kwestia akceptacji, że jeżeli akceptuję siebie, e, chociażby w tym obszarze fizycznym, no to jakoś jest mi lepiej. Mam łatwiej. łatwiej mi, tak? Otoczenie zaczyna też się tak akceptować. komunikować się mi łatwiej, ponieważ łatwiej mi przychodzą słowa i wypowiedzi do głowy. Tak? Może jest to związane Ale jej, z Ale głowę masz wyżej, wiesz, wyprostowany chodzisz. No, więc tak, znaczy. to jest, to to chodzi. Więc no. co z tą Emanujemy tym. Więc co z tą akceptacją? Czyli, czyli, czyli, czyli ja rozumiem, że, że, nasz, że nasz wygląd fizyczny ma bezpośrednie przełożenie na akceptację. Tak? I siebie, i innych. No ogólnie wizerunek to jest jedną kwestią to, czy ćwiczymy, jak wygląda nasze ciało. Drugie to też jak się ubieramy. No to jak... jak... Jeżeli, nie wiem, ja mam jakieś stare rzeczy, no to źle się z tym czuję, kiedy idę w towarzystwo, które widzę, że, że na przykład ma jakieś nowe, czy modne rzeczy, tak? No to, to jest różnie, to już można, wiesz, zgeneralizować na cały wizerunek siebie. No dobrze, ale powiedz mi, czy no. mówimy tutaj o jakichś takich standardach, które obowiązują teraz, czy o indywidualnym poczuciu, że wyglądam dobrze, że czuję się ze sobą dobrze? Bo ja na przykład mam koleżankę, która jest raczej rubensowskich kształtów. Mhm. I możecie powiedzieć, że jak ona wchodzi gdzieś na, na jakąś imprezę, to ona ma w sobie coś takiego, że wszyscy faceci zaczą, za, zaczynają do niej a, lgnąć, właśnie. a reszta kobiet jest wyjątkowo wściekła w tym momencie. I, ja, I oni nie wiedzą, co ona takiego ma w sobie, ale ona to coś ma. A mhm. ona wcale nie, jest, nie wygląda jak modelka, wręcz przeciwnie ale ma w sobie taką... znaczy takie pokłady uroku osobistego i pozytywnej e energii, mhm. że ona to robi po prostu. Mhm. Ona, ona przyciąga facetów. Tak, mhm. tak, tak, tak zwane ciacha. No. I próbowali roz, rozpatrywać, jak ona to robi. Może to idzie z serca. Może ta akceptacja, wiesz, idzie z serca. Że jeżeli akceptujemy siebie, to jednocześnie inni też nas akceptują. Jeżeli mamy do siebie podejście takie... E, radosne to to emanuje z nas no dobrze, czyli dochodzimy do wniosku takiego, że nie warto chodzić na siłownię nie warto chodzić stać na siłownię i powiedzieć do siebie, że siebie kupić, akceptujemy kupić sobie krzywe zwierciadło i, tak... i siebie no. zacząć akceptować tak powtarzać sobie sto razy w ciągu dnia że akceptuje Aha. siebie i może to się poprawi no nie, ale, ale tutaj tak poważnie mówiąc no to co bo teraz podałeś argument na to że nie zawsze dbanie o swoją sylwetkę wpływa na y, samoakceptację, na pewność siebie i tego, jak się tym emanuje. No Czyli właśnie. co może wpływać, swoim zdaniem? Hmm. No więc właśnie nie wiem. <laughs> no ja myślę, że, że to jest... Y, y, odpowiedź zawiera się w pytaniu. Mhm. Czyli właśnie, jeżeli ktoś ma w sobie tą ak samoakceptację, ma pewność siebie, po prostu boją ma, bo siebie zaakceptował, mhm. przerobił to, że wygląda tak, a nie inaczej i się sobie podoba, bo przecież yy, po, wspomniałeś tutaj o rubensowskich kształtach, yy, które swojego czasu były bardzo modne. Więc, więc to nie jest tak, że jest standard i zawsze jest tak samo, tylko po prostu to się zmienia. Jeżeli ktoś siebie zaakceptował w takim, yy, w takim kształcie, jakim jest w tej chwili, to super. No wiesz, tylko my tutaj gadamy o tym, ale jak to zrobić? Żeby się zaakceptować takim, jakim jesteś. Jak to zrobić, żeby się pokochać takim, jakim jesteś. I to jest ciekawe pytanie do naszych słuchaczy. No Jesteśmy ciekawi, jakie wy macie metody na to, żeby siebie akceptować. o no właśnie. Piszcie. Piszcie, ponieważ wasze metody mogą naprawdę pomóc innym i powiemy o tych metodach w Dokładnie tak. Podcaście. Dokładnie Piszcie, tak. Piszcie, komentujcie. No i do następnego podcastu. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.